Powiem, że to co Adam dzisiaj czytał na początku i te fragmenty słowa, które były czytane w trakcie tego czasu modlitwy, w wielkiej mierze pokrywają się z tym, o czym zamierzam dzisiaj do nas wszystkich mówić, modląc się, by to słowo pracowało w naszych sercach, by Bóg w swojej łasce zachował nas od upadku. Zachował nas od zejścia z drogi naszego powołania w Jezusie Chrystusie, aby ten przykład tragicznego nieposłuszeństwa, któremu będziemy dzisiaj się przyglądać, był dla nas kolejnym ostrzeżeniem, kolejnym napomnieniem, kolejnym wezwaniem do tego, by pilnować naszych dróg, by nie myśleć o sobie więcej niż powinniśmy myśleć ale myśleć o sobie jako o ludziach słabych. Myśleć o sobie jako o ludziach, którzy potrzebują nieustannie Bożej łaski, która jedynie może przeprowadzić nas przez liczne pokusy, sidła, próby, przez które przechodzimy w tym życiu. Otwórzmy proszę Księgę Sędziów, 16 rozdział i będziemy czytali od czwartego wiersza. Potem Samson zakochał się. Zakochał się w kobiecie z Doliny Wybornych Win. Zakochał się w kobiecie z Sorek. Dolina Wybornych Win. Miejsce, od którego Boży Nazyrejczyk powinien był trzymać się z dala. Miała ona na imię Dalila. Tutaj są różne próby przetłumaczenia tego imienia. Najbliższe hebrajskie słowo, które być może jest źródłem tego imienia, oznacza wątła, mizerna. Przybyli wówczas do niej, dodalili rządcy filistyńscy i zaproponowali uwiedź go i dowiedz się, skąd się bierze ta jego wielka siła i czym dałoby się go Pokonać, związać i okiełznać. Jeśli nam to powiesz, każdy z nas da ci po 1100 srebrników. Wiecie, jaka to fortuna? Kiedy później w Księdze Sędziów czytamy o Michaaszu, który zatrudnił Lewitę, dał mu 10 srebrników na rok, oni jej proponują 1100 srebrników srebników każdy z nich, razem 5500 srebrników, około 350 kg srebra. Dalila więc zaczęła wypytywać Samsona, powiedz mi proszę, z czego bierze się twoja wielka siła? To sugeruje, że Samson nie był jakimś szwarcenegerem wielce zbudowanym, bo wtedy byłoby wiadomo, skąd jest ta jego siła z wielkich mięśni. Nie oznacza, że był jakimś chuderlakiem, ale ewidentnie jego siła była nadludzka. Ewidentnie to, co robił i to, w jaki sposób rozprawiał się z armiami, widzieliśmy go, tysiąc filistynów, odzianych w zbroję oślą szczęką, położył trupem. Źródło jego siły nie było w jego fizjonomii, nie było w jego wielkich mięśniach. Dalila zaczęła się więc wypytywać Samsona, z czego bierze się twoja wielka siła? Czy ciebie w ogóle da się jakoś związać i ujarzmić? Co za pytania, Samsonowi powinny były się zapalić czerwone lampki. Ale Samson postanowił bawić się z Dalilą. Odpowiedział, jeśli by mnie związano siedmioma świeżymi, jeszcze niewyschniętymi ścięgnami, wtedy bym osłabł i stał się jak inni ludzie. Rządcy filistyńscy zaopatrzyli więc Dalilę w siedem świeżych, jeszcze niewyschniętych ścięgien, a ona związała go nimi. Przeciwnicy Samsona czyhali na niego w jej wewnętrznej komnacie. A ona zawołała – Samsonie, Filistyni nadchodzą! Wtedy Samson rozerwał ścięgna, jakby były to nadwątlone przez ogień lniane sznurki. I źródło jego siły pozostało tajemnicą. – Ale ze mnie zakpiłeś! – żaliła się Dalila. – To, co mi powiedziałeś, było zwykłym kłamstwem. – Zdrać mi teraz, proszę – – Czym można by cię związać? – Nowymi, nieużywanymi sznurami – powiedział Samson. – Tak skrępowany osłabnę i będę jak inni ludzie. Dalila więc wzięła nowe sznury, związała go nimi i znów zawołała – Samsonie, Filistyni nadchodzą – a wrogowie, jak poprzednio, czaili się wewnętrznej komnacie. Samson zaś zerwał sznury ze swoich ramion niczym nitki. – Ciągle ze mnie kpisz – dąsała się Dalila. – Wciąż mnie okłamujesz? – No powiedz, czym można cię skutecznie związać? – Jeśli byś splotła siedem moich kędziorów z przędzą – powiedział – i przybiła kołkiem do ściany, wtedy stałbym się jak inni ludzie. Dalila uśpiła Samsona, splotła siedem jego kędziorów z przędzą i przytwierdziła kołkiem do ściany. Niektórzy myślą, że to niemożliwe, żeby ktoś tak mocno spał. Najwyraźniej nie byli w internacie, gdzie ludziom wpuszczano bitą śmietanę do uszu I smarowano masłem orzechowym i ci się nie budzili Samsonie krzyknęła, Filistyni nadchodzą A on zbudził się ze snu I wyrwał kołek od krosna razem z przędzą Tym razem Dalila zapytała Jak ty możesz mówić, że mnie kochasz Skoro twoje serce jest daleko ode mnie już trzy razy zakpiłeś ze mnie, nie powiedziałeś mi, skąd się bierze Twoja wielka siła. A gdy tak przez całe dnie męczyła go swoimi pytaniami, uprzykrzała mu się i zamęczała go na śmierć, wyjawił jej to, co ukrywał w sercu. Brzytwa nie przeszła po mojej głowie – powiedział – już w łonie matki zostałem poświęcony Bogu jako nazyrejczyk. Jeśli by mnie ogolono, straciłbym siłę, stałbym się słaby i byłbym jak inni ludzie. Tak oto rozpoczyna się ostatni rozdział życia Samsona. Tragiczny koniec niezwykle obdarowanego człowieka o wielkim potencjale. Po raz kolejny zaczyna się od jego słabości do kobiet. Jego romans z Dalilą zaliczany jest do literackiej klasyki historii zdrady. Oto nadludzko silny mężczyzna zostaje pokonany przez wątłą, słabowitą, ale jakże przebiegłą kobietę. Samson po prostu nie miał szczęścia do kobiet. Biedny Samson. Wszystko przez te wredne filistynki. Rzeczywiście? Jak widzieliśmy, prawda jest taka, że Samson, obdarzony wielką fizyczną siłą, był moralnym słabeuszem. Pokonał rozścieczonego lwa, ale nie mógł pokonać własnych rządz. Jak nitki zrywał wiążące go powrozy, będąc związany swoimi namiętnościami. Spalił plony nieprzyjaciół, podczas gdy w jego sercu płonęło nieugaszone pożądanie. Samson stał się niewolnikiem własnych zachcianek. Potężny, niezwyciężony wojownik padł ofiarą własnych słabości. Już na początku tego rozdziału, zeszłym razem rozważaliśmy pierwsze trzy wiersze, widzieliśmy skandaliczne zachowanie Samsona, który udaje się do gazy, do jednej ze stolic Filistynów i tam zostaje na noc w domu nierządnicy. Czy Samson nie odczuwał wstydu, zachowując się tak niegodnie i to na oczach wrogów? Angielski pisarz Mark Twain zauważył, że człowiek jest jedynym zwierzęciem, które się rumieni i ma powody, by się rumienić. Samson był hańbą dla Izraela. Kiedy przywódcy religijni upadają, to wszyscy wierzący stają się podejrzani. Cień pada na wszystkich. Samson siał nasiona własnej zagłady od samego początku swojej działalności. Jego niemoralność w gazie i ślepa miłość do Dalili w Dolinie Sorek jest smutnym owocem jego ciągnącej się bezmyślności. Ciągle widzimy go w niewłaściwych miejscach. Jako nazyrejczyk wiemy, że miał się powstrzymywać od wszystkiego, co związane z winoroślą. A już na samym początku widzimy jego pierwsze kroki w winnicach Timny, gdzie znajduje sobie swoją ukochaną. Nazyrejczyk według prawa Bożego miał się wstrzymywać od tego, co martwe, nawet jeśli była to jego najbliższa rodzina. Tymczasem Samson zabija lwa, a następnie idzie i z jego zwłok wybiera miód. Oczywiście nie mówi nic swoim rodzicom, to jest ciekawe, zastanawialiśmy się, dlaczego. Być może dlatego, że wiedział, że jako nazyrejczyk nie powinien dotykać niczego, co martwe. Dlatego zataja to przed swoimi rodzicami. Wiele rzeczy jest zatajonych w jego sercu. Tak jak ludzie, tak jak wierzący potrafią wiele rzeczy zataić. Nie powiedzieć nikomu o tym, czego nieczystego się dotykają. Gdzie chodzą, gdzie nie powinni chodzić z kim się zadają, z kim się nie powinni zadawać. Co robią, kiedy nikt nie widzi. Jednak grzech zawsze pociąga za sobą poważne konsekwencje. Nawet najsilniejszy człowiek musi boleśnie przekonać się o druzgocącej mocy grzechu. Po tym epizodzie w Gazie, z której Samson Wyszedł w wielkim stylu Dźwigając wrota z odrzwiami i zasuwą na plecach Samson znalazł się na filistyńskiej liście Najbardziej poszukiwanych przestępców Trzeba było coś z nim zrobić Ale Filistyni bali się bezpośredniego konfliktu Z tą machiną wojenną Już próbowali tego i widzieli, że tysiące Nie są w stanie pokonać tego człowieka kiedy wstępuje na niego jakaś nadludzka siła. A więc chcieli poznać źródło niesamowitej siły Samsona, i Dalila staje się ich tajnym agentem. Jej imię stało się synonimem uwodzenia, i często obwinia się ją za upadek Samsona. Ale ona. Wykonywała jedynie swoją pracę jako lojalna filistyńska informatorka. Zresztą nie za darmo. Wykorzystała swój atrakcyjny wygląd i kobiecy wdzięk, a Samson okazał się głupcem, okazał się bezsilny wobec jej zwodniczego uroku. Dalila prosiła Samsona o ujawnienie tajemnicy, jego nadzwyczajnej siły Filistyni najwyraźniej sądzili Że Samson używał jakiejś magii Jakiegoś czarnoksięstwa Jego styl życia nie prowadził ich do wniosku Że był człowiekiem głęboko wierzącym Wiecie, że wielu ludzi uważa religię Za sprawę prywatną i osobistą Ale Pismo tak nie przedstawia sprawy wiary Powinny istnieć niezbite dowody, jakieś zauważalne oznaki, że podążamy za Bogiem, że należymy do Boga. Kiedy służymy Bogu, nie jesteśmy w tajnej służbie, ale mamy tak żyć i postępować, aby ludzie wokół widzieli nasze dobre czyny i chwalili naszego Ojca w niebie. W zachowaniu Samsona natomiast nie było wyraźnej wskazówki, że służył on sprawiedliwemu, świętemu Bogu Izraela. Jego siła mogła być wskazówką, ale wiecie, że różni ludzie z różnej inspiracji mogą czerpać siłę. Filistyni wnioskowali, że Bóg nie był ważną częścią życia Samsona i mieli ku temu powody jego rozbite małżeństwo, jego podpalanie przypadkowych pól filistyńskich w odwecie zemsty, jego chodzenie do nierządnic w filistyńskich miastach, to w żaden sposób nie świadczyło, że jest to człowiek wiary, człowiek święty, człowiek, który żyje blisko świętego, sprawiedliwego Boga Izraela. Zastanawiali się, skąd się bierze ta jego wielka siła. I tak jak jego pierwsza filistyńska panna młoda namówiła go swoimi prośbami, płaczem, nagabywaniem, aby ujawnił jej zagadkę, którą zadał na swoim weselu swoim trzydziestu kompanom, taki Dalila namawia Samsona do ujawnienia jego świętej tajemnicy. Samson ewidentnie był zauroczony Dalilą i nie myślał logicznie. Możemy sobie myśleć, kto przy zdrowych zmysłach nie wycofałby się z takiego związku, gdzie kobieta mówi, jak można cię związać, jak można cię pokonać. I kiedy on jej mówi coś, bawiąc się oczywiście, ona to robi. Możemy myśleć, nie no, ten Samson chyba był takim wielkim prostakiem i głupcem, że tego nie widział, ale mówiąc w ten sposób, potępiamy często samych siebie. Ileż to razy nie myśleliśmy logicznie. Postępowaliśmy w sposób, który wynikał nie z logicznego myślenia, ale z płonących w nas porządliwości, rozbudzonych pasji. Ktoś nam coś wkręcił, naobiecywał, czy to jakiś zysków, czy to jakichś korzyści, czy nasze własne pragnienia i żądze totalnie nas zaślepiły i robiliśmy rzeczy, które nijak nie były logiczne, które były jawnym sprzeciwem temu, co wskazuje nam Boże Słowo, a jednak w swojej ślepocie, kiedy działają hormony, kiedy działają pragnienia i porządliwości, człowiek potrafi brnąć w najciemniejsze, najgłębsze czeluście, które prowadzą do zguby. Iluż to wierzących ludzi upadło z powodu rządzy ciała, z powodu rządzy zysku. Apostoł Paweł mówi, wielu zeszło nawet z drogi prawdy, z powodu miłości do pieniędzy. Iluż to ludzi, którzy kiedyś byli gorliwi, służyli Bogu, głosili Jego słowo, dało się uwikłać słabej kobiecie, jej ciału, iluż to ludzi uległo porządliwościom. Dalila, mając przeobiecaną nie lada zapłatę, udaje, że bawi się z Samsonem, a on bez trosko bawi się z nią. Sądząc, że to tylko niewinna gra i nic mu nie grozi. Jakże zgubna jest pewność siebie. Przekonanie, że możemy i grać z ogniem i nic nam się nie stanie jest diaboliczne i wielu, naprawdę wielu przekonało się o swojej słabości kiedy było już za późno na odwrót. Dalila jest cierpliwa Dalila jest konsekwentna Nagabuje go Wierci mu dziurę w brzuchu Płacze, żali się Kwestionuje jego miłość ha, Ileż to razy słyszymy ten argument O, ty mnie nie kochasz Gdybyś mnie kochała To byś mi pozwoliła Gdybyś mnie kochał o, na pewno byś tak nie zrobił, na pewno byś tak zrobiła Stare sztuczki Ale skuteczne Jakże skuteczne w tak wielu przypadkach I jakże skuteczne w przypadku Samsona Który w końcu tak zmęczony i znużony Zdradza swoją wielką tajemnicę Samson grał z Dalilą w rosyjską ruletkę i w końcu trafił na kulę. Zamiast zerwać swój związek z Dalilą, pozwolił jej się omotać i zniewolić. Zauważcie, że pismo mówi, że Samson zakochał się w Dalili. I cokolwiek moglibyśmy powiedzieć o jego miłości do Dalili, ani razu nie czytamy, by Dalila kochała Samsona. Możesz kochać świat, możesz kochać grzech, możesz nawet kochać szatana. Ale wiedz, że oni na pewno nie odwzajemniają Twojej miłości. Szatan i jego słudzy przybierają postać pięknych aniołów światłości. Wydają się piękni, szlachetni. Świat i grzech łudzą swym powabem. Ale każdy, kto im ulega, przekona się, że jest to zabójcza miłość. Miłość, która zaślepia, zniewala i w końcu zabija. Samson nie może oprzeć się urokowi i perswazji Dalili I w konsekwencji to, co było święte, zostaje ujawnione pogańskiemu wrogowi. W osiemnastym wierszu czytamy, że Dalila spostrzegła, że Tym razem wyjawił Jej prawdę Wezwała rządców Filistyńskich Przychodźcie, tym razem Wyznał mi prawdę I rządcy Przyszli z obiecaną zapłatą Ona zaś Uśpiła go na swoich kolanach Wszystko było tak Słodkie, to było tak przyjemne na jej kolanach położył swoją głowę, a ona wezwała kogoś, aby mu zgolił z głowy jego siedem kędziorów i poczuła, że zdobyła nad nim przewagę. Samson stracił swoją siłę. Filistyni nadchodzą, Samsonie zawołała, a on zbudził się ze snu. Wyjdę z tego, jak zawsze pomyślał. Nie wiedział jednak Tak jak wielu ludzi nie wie Tak jak wielu mieniących się wierzącymi nie wie Że Jahwe go opuścił Wtedy fistyni skrępowali go Wyłupili mu oczy I sprowadzili do gazy Tam skuli go dwoma spiżowymi łańcuchami I w więzieniu zmusili do mielenia ziarna. Dobrze zapamiętaj ten obraz. Kiedy przychodzi grzech, kiedy przychodzą aniołowie światłości, aniołowie ciemności, przeobleczeni w szaty światłości i mówią do Ciebie słodkim głosem i obiecują Ci złote góry, obiecują Ci rozkosze, obiecują Ci zyski, kiedy świat ze swoimi atrakcjami, błyskotkami próbuje chwycić Twoje serce. Pamiętaj ten obraz. Pamiętaj ten obraz mocarza, który staje się słaby, dlatego że Bóg go opuścił. Wielu ludzi dzisiaj nie wierzy, że Bóg może opuścić wierzącego. Wielu ludzi sięga po te wszystkie cudowne miejsca Bożego Słowa, które zapewniają nas o Bożej wierności, ale Pismo pokazuje nam również inne miejsca, takie jak to, że jeśli przekroczymy pewne granice, jeśli w swej głupocie i beztrosce i lekceważeniu Boga zajdziemy o jeden krok za daleko, Bóg nas opuści. Bóg nas opuści. Dzisiaj słyszeliśmy te fragmenty z Nowego Testamentu, które jeszcze zamierzam później przeczytać, które bez dwóch zdań mówią nam, że Bóg nas może opuścić, jeśli pójdziemy za daleko. Jeśli będziemy sądzili, że skoro do tej pory nas nie opuścił, to tak jak za każdym razem damy sobie radę. Jakoś to będzie. Możemy się grubo przeliczyć. Samson zostaje ogolony na łyso i traci o wiele więcej niż tylko piękne loki. Traci obecność Boga, traci moc Jego Świętego Ducha. Ten dwudziesty wiersz jest jednym z najsmutniejszych wersetów Pisma Świętego, gdzie czytamy, że Jahwe odszedł od Niego, a On tego nie wiedział. Wydawałoby się, że ta obecność ducha Jahwe w nim była zauważalna, była taka, że powinien mieć świadomość, iż coś się zmieniło, ale tak nie było. Przerażające pomyśleć, że wierzący człowiek może znaleźć się w takim miejscu, że Bóg od niego odstąpi, a jemu się będzie wydawało, że nadal wszystko jest jak było. Nie widzi różnicy, nie zdaje sobie sprawy, że znalazł się już w innym miejscu. Jest jak rozpędzony pociąg, w którym już nie ma co wrzucać do pieca, ale jeszcze pędzi siłą rozpędu. Ale nie wie, że ta prędkość już zwalnia z każdym metrem, że energia się skończyła. Oby nas to nigdy nie spotkało. Obyśmy nie stali się głupi i bezmyślni, w naszej lekkomyślnej zabawie z grzechem, w lekkim traktowaniu Bożej łaski i lekceważeniu tak wielkiego zbawienia, jakie stało się naszym udziałem. Wydaje się, że Samson już wcześniej złamał inne aspekty swego nazyryjskiego ślubu, ale jak dotąd nie został ukarany. Możliwe, że sądził, że i teraz. Nic się nie wydarzy. W końcu nie był on zbytnio praktykującym nazyrejczykiem. Był nazyrejczykiem, ale nie niepraktykującym. Tak jak jest wielu wierzących, niepraktykujących. To nie tylko katolików dotyczy. Tak samo może dotyczyć nas. Możemy być wierzący, możemy mieć imię, że żyjemy, a być martwi. Możemy myśleć, że jesteśmy bogaci i że niczego nam nie potrzeba, nieświadomi, żeśmy ślepi i nadzy. Możemy oszukiwać samego siebie, tak jak ci, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela i mówili, że jesteśmy dziećmi Abrahama, wmawiali w siebie. Możemy w sobie wiele rzeczy wmawiać, ale jaka jest praktyka naszego życia? Co mówią nasze czyny? Co mówią nasze owoce? Samson mógł sądzić, że tylko dlatego, że stracił włosy, nic się nie zmieni, bo przecież jego siła nie była w jego włosach. Same w sobie włosy nie czyniły go silnym, ale jego włosy były znakiem, widocznym znakiem jego ślubu oddzielenia dla Boga. I to jest niezwykłe w Biblii, że czasami takie wydawałoby się drobne rzeczy, takie nieznaczące sprawy mówią o bardzo ważnych rzeczach. Wielu ludzi śmieje się z tej historii Edenu i mówią, pff, zjedzenie owocu, taki drobiazg i teraz owocem tego tragedia, tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, wojen, gwałtów, morderstw, przestępstw, że ktoś zjadł owoc z drzewa, czy wy w to wierzycie? Jest wiele takich rzeczy, które wydają się być małymi próbami. I możemy sobie myśleć, no tak, jak to jest taka, taka wielka próba. Właśnie jak to Adam mówił, przystawią ci do głowy i powiedzą, wierzysz? To jest wielka próba, nie? Ale kliknięcie myszą, czy to jest wielka próba? Taka mała rzecz. Spotkanie się gdzieś na osobności z niewłaściwą osobą, mała rzecz. Jakiś mały szwindelek, jakieś małe oszustwo. Drobna rzecz. Prawda jest taka, że jeśli nie przejdziemy tych małych prób, nigdy nie przejdziemy tych wielkich. Ale my myślimy, że te wielkie próby, te wielkie decyzje, te wielkie rzeczy mają znaczenia. te małe można zlekceważyć. Są miejsca w Biblii, które niektórzy wierzący ludzie czytają i mówią, a, to no taka tam drugorzędna sprawa. Ja nie chcę się kłócić o pierwszorzędne czy drugorzędne czy trzeciorzędne sprawy, ale jeśli Pan Jezus powiedział, ktoś nie jest wiernym w małym, ten też nie będzie wielkim. Pamiętajmy o tym, że Bóg nie patrzy tylko na wielkie sprawy. Mówi, że włosy na naszej głowie są policzone. Bóg mówi o małych rzeczach. Bóg mówi o wróbelku, który spada na ziemię. Mała rzecz. Nieznacząca rzecz, a jednak nie uchodzi Bożej uwadze. Bóg nie jest tylko Bogiem wielkich rzeczy, a małego nie obchodzą. Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Obchodzi go wszystko. Poświęcenie się Bogu to nie jest kwestia jakiejś części. Poświęcenie oznacza wyłączność, całe serce. Cała dusza, każda myśl, wszystkie siły. To jest pierwsze przykazanie, by tak kochać Boga. Któż do tego jest zdolny? Do tego jesteśmy wszyscy, bracia, siostry, powołani w Jezusie Chrystusie. Całe serce, cała dusza. W końcu, bracia, myślcie tylko o tym, co dobre, co sprawiedliwe, co godne. Bóg chce dla siebie wszystkiego. Samson, tracąc swoje włosy, zerwał ostatnie więzy łączące go z Bogiem. Samson stopniowo tracił wizję swego szczególnego powołania. Jego serce stawało się coraz mniej wrażliwe, coraz bardziej opanowane przez cielesne żądze, i zaślepione grzesznymi pragnieniami i rzeczywiście, dosłownie został oślepiony i związany łańcuchami wyobrażacie sobie jego zdumienie kiedy ta garstka ukrytych filistynów chwyciła go i on nie był w stanie sobie z nimi poradzić wcześniej to mogły być tysiące i on bez żadnego lęku Wychodził naprzeciwko nim pełen mocy Boga i nikt nie mógł się ostać. A tutaj garstka filistynów. Dopada go. Bezlitośnie wyłupia mu oczy. Wyobrażacie sobie jaki to jest ból? Kiedy tylko pyłek wpadnie do naszego oka pewnie nieraz wam się przydarzyło. Pale w piecu drewnem i tam muszę wozić drewno i tak dalej. Nieraz mi coś wpadnie do oka. To jest ból. Człowiek biegnie od razu wypłukać tą odrobinkę, która wpadła do oka. Wyobraźcie sobie, bez znieczulenia, ktoś po prostu mu wbił coś w to oko, albo wydłubał mu to oko. To ciężko sobie wyobrazić, jaki to straszny ból. I on jest bezsilny, bezradny, nie może nic zrobić, a oni się nad nim pastwią. To ten wielki samson, to ten wielki pogromca teraz jest w naszych rękach. Tak długo czekali na tą chwilę, wyłupiają mu oczy i w więzach prowadzą go do gazy, do tego miejsca, w którym dopiero co był, z tą nierządnicą, z którego wyszedł, dźwigając na plecach wielką bramę. A teraz spotyka się niewidomy, związany idzie do tego samego miasta, gdzie czekają na Niego wiwatujące tłumy. Wyobrażacie sobie. Zgiełki radość, jaki musiał powstać w gazie Gdy związany ślepy Samson Potykając się, zbliża się do nowej bramy miasta Oto ten siłacz, który wyrwał naszą miejską bramę Ze słupami i zaworą Teraz jest w naszych rękach Teraz się przekonamy, jaki jest silny gdy jak wół albo osioł, chodząc w koło, będzie mielił nasze ziarno. To jest odpowiednie miejsce dla tego podpalacza, mordercy, podłego niewolnika. Czasami trzeba wielkiego upadku i bolesnego poniżenia, aby zwrócić uwagę człowieka na Boży głos. Czasami trzeba stracić wzrok, aby przejrzeć. Apostoł Paweł stracił wzrok na drodze do Damaszku, aby zajaśniało mu światło chwały Chrystusa, którego prześladował. Stracił wzrok, ale naprawdę przejrzał. I wydaje się, że i Samson stracił wzrok, aby przejrzeć. Wiersz 26 podpowiada, że to jeszcze nie koniec jego historii. Czytamy tam, że włosy na głowie Samsona zaczęły znowu rosnąć. Bardzo możliwe, że więzienie i niewolnicza praca Samsona stały się zbawczymi narzędziami, które zaprowadziły Samsona do miejsca pokuty. I tutaj muszę się zatrzymać dzisiaj ale chce się zatrzymać w miejscu nadziei dla na tych wszystkich, którzy jak Samson tracą wzrok, jak Samson schodzą coraz niżej, do coraz większej, i głębszej doliny. Spróbujmy na koniec podsumować lekcje z tego fragmentu, które dotyczą każdego z nas, bracia i siostry. Po pierwsze, każdy wierzący, nowonarodzony z Ducha Świętego chrześcijanin jest nowotestamentowym nazyrejczykiem, oddzielony od świata i poświęcony Bogu. Apostoł Paweł pyta, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem, jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga, już nie należycie do siebie samych gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Piotr pisze w swoim liście Okiełzajcie wasze umysły i będąc trzeźwymi, połóżcie całkowicie waszą nadzieję w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały, w czasie waszej nieświadomości. Lecz teraz, za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Świętymi we wszelkim postępowaniu, we wszystkim. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeśli więc wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, zauważmy te słowa, Bóg sądzi nie na podstawie tylko naszych ust i naszego wyznania. Tak, w innym miejscu czytamy, że na podstawie słów naszych będziemy osądzeni, ale to nie oznacza, że jeśli nasze słowa są dobre, a nasze czyny nie pokrywają się z naszymi słowami, to wszystko będzie dobrze. To właśnie na podstawie naszych słów będziemy osądzeni wtedy, że się nie pokrywały z naszym życiem, że się nie pokrywały z naszym postępowaniem i nasze własne usta nas osądzą. Wielu ludzi łudzi się, że wyznanie ust jest zbawcze samo w sobie, że wyznanie Jezusa Panem wystarczy. Ale Jezus mówi że wielu do mnie mówi Panie, Panie ale nie czynią tego co jest wolą mojego Ojca i to wyznanie Jego Panem bez czynienia Jego woli jest bezużyteczne nie jest zbawcze są to słowa, które nas samych potępią że wiedzieliśmy że On jest godzien być naszym Panem i wyznaliśmy to i winien był być naszym Panem ale jeśli nie był to sądzimy, że to wyznanie kogokolwiek zbawi? Jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę, bez względu na stanowisko, bez względu na tytuły, bez względu na to, co byś sobą reprezentował, Bóg będzie sądził każdego według jego uczynków. W świetle tego Piotr mówi, żyjcie w bojaźni, żyjcie z lękiem,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 I dalej Piotr w tym samym liście mówi, wy jesteście rodem wybranym, wy jesteście królewskim kapłaństwem, wy jesteście świętym narodem, ludem nabytym, ludem kupionym na własność, na Bożą własność. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności, do cudownej swojej światłości I to rozgłaszanie musi się odbywać Nie tylko słowem, ale i naszym życiem I każdym naszym czynem Wiecie, że nawet w świecie ludzie wiedzą Że, że czyny mówią głośniej niż słowa Mamy rozgłaszać cnoty Boga Naszym postępowaniem, naszymi dobrymi czynami Aby ludzie Go poznali i chwalili aby ludzie zobaczyli w nas rzeczywistość Boga, żebyśmy nie byli jak Samson, który owszem był wybrańcem Bożym, który owszem został szczególnie obdarowany, ale którego życie przeczyło temu wszystkiemu, co miał reprezentować. Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami, gdy Duch Boga zstępywał na niego z mocą i rozgramiał Bożych przeciwników. A więc pierwsza rzecz to taka, że i my jesteśmy Bożymi Nazyrejczykami, ludźmi poświęconymi Bogu, ludźmi przeznaczonymi do życia z Bogiem, dla Boga, ku Bożej chwale. Po drugie, źródło naszej siły i zdolności jest w obecności Boga w naszym wnętrzu. To nie jest tak, że możemy służyć Bogu o naszych własnych siłach. To nie jest tak, że jesteśmy w cośkolwiek z siebie samych dobrego uczynić. Jeśli Bóg nas nie uzdolni, jeśli Bóg nie będzie blisko nas, a my blisko Boga, nic nie zrobimy. Niczego nie dokonamy. W żaden sposób nie mamy siły i zdolności w sobie samych. Musimy o tym ciągle pamiętać. Apostoł Paweł mówi... A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć nawet coś sami z siebie i tylko z siebie. Lecz wszelka nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami Nowego Przymierza. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Beze mnie nic, nic nie możecie uczynić. Jesteśmy Bożymi Nazyrejczykami i jesteśmy uzdolnieni przez Boga. I nasza zdolność, by być Nazyrejczykami, pochodzi od naszej Więzi z Bogiem, tego na ile jesteśmy blisko Boga i na ile Bóg blisko jest nas I po trzecie nieposłuszeństwo, tolerowanie grzechu, kompromis ze światem prowadzi do tragicznych konsekwencji Ostatecznie może spowodować opuszczenie człowieka przez Bożego Ducha ostatecznie może prowadzić do duchowej, wiecznej śmierci. Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Co to znaczy? To znaczy, że niektórzy koryntianie się łudzili, że mogą być niesprawiedliwi, ale przecież wierzą w Jezusa, ale przecież jedzą przy stole pańskim, nic im nie grozi. Przecież są wierzący. Jezus ich zbawił, Jezus za nich umarł, Jezus zapłacił za ich grzech. Paweł mówi, nie łudźcie się, nie oszukujcie samych siebie. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ludzie żyjący bezbożnie, wyznający wiarę w Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Choćby nie wiadomo, jak się łudzili, choćby nie wiadomo, jak sobie wmawiali, to życie weryfikuje wiarę. Wiara bez uczynków, jest nic nie niewarta, jak trup martwa. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechowi, co prowadzi do śmierci, czy to posłuszeństwa? które prowadzi do sprawiedliwości. Tutaj nie ma wielkiej filozofii w tym. Są proste słowa Boże. Komu się oddajesz w posłuszeństwo? Kto jest Twoim Panem? Jeśli służysz sprawiedliwości, jeśli służysz posłusznie Jezusowi Chrystusowi, to prowadzi do życia. Ale jeśli mając poznanie prawdy, świadomie grzeszysz, Oddajesz się w posłuszeństwu grzechowi, to dokąd Cię to zaprowadzi? Do śmierci. Zapłatą za grzech jest zawsze śmierć. Pobłażanie grzechowi to zaślepienie, zniewolenie i w końcu śmierć. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy Królować, Ale jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze, to jest jeden z takich klarownych wierszy Nowego Testamentu, który mówi mi, że wierność Boga nie polega na tym, że on jest wierny mimo naszej niewierności w takim sensie, że my możemy robić cokolwiek, ale on i tak pozostanie nam wierny w znaczeniu, będzie nas dalej prowadził i zbawił, nie. On pozostanie sobie wierny, swoim obietnicom i swoim groźbom. Jeśli się go zaprzemy i on się nam zaprze. Jeśli my nie dochowamy wiary, on pozostanie wierny, nie nam, ale sobie samemu. Jest napisane, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Czyli jeśli nam zagroził, że jeśli w nim nie będziemy trwać, to będziemy jak te gałęzie wrzucone w ogień, tak się stanie. Choćby tego nie chciał, a jestem pewien, że tego nie chce, choćby go to bolało, pozostanie wierny swoim słowom. Jakub w swoim liście mówi, ludzie, którzy łamiecie wiarę, ludzie, którzy wierzyliście i przestajecie wierzyć, wiarą czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, żarliwie pragnie On ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Czy na darmo Bóg cokolwiek mówi? Dlatego Jakub wzywa nas wszystkich. Podporządkujcie się zatem Bogu. Podporządkujcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca wy chwiejni. Okażcie żal, smućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a wasza radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem. A wy wyższy was. Jesteśmy Bożymi Nazyrajczykami, poświęconymi Bogu nie od łona naszej Matki, ale od łona naszego Ojca, który nas zrodził przez swojego Świętego Ducha. Nasza siła i zdolność jest z Boga. Jeśli jesteśmy blisko Boga, Bóg jest blisko nas i Jego siła, Jego Święty Duch uzdalnia nas do życia, do którego jesteśmy powołani. Jeśli to zlekceważymy, jeśli zadamy się z tym światem, jeśli damy się uwikłać sprawy tego świata, jeśli będziemy pobłażać grzechowi, zginiemy. Kto żyje według ciała, zginie. To są trzy ważne lekcje, które na dzisiaj, na nowo Bóg nam przypomina. Ważne jest, żebyśmy w ich świetle żyli, żebyśmy z bojaźnią i z drżeniem sprawowali nasze zbawienie byśmy z bojaźnią pielgrzymowali po tej ziemi, pełnej zagrożeń, pełnej niebezpieczeństw, świadomi tego, żeśmy słabi, ale z Bogiem wszystko jest możliwe, z Bogiem jesteśmy mocni, z Jego mocą jesteśmy w stanie pokonać wszelką pokusę, wszelką przeciwność, zwycięsko przejść przez każdą próbę, obyśmy dokonali biegu zwycięsko. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, po raz kolejny patrzymy na te historie biblijne, w których jak w zwierciadle możemy oglądać siebie samych. Możemy widzieć ludzką słabość i Twoją moc i Twoją wierność i Twoją sprawiedliwość i to, że nie jesteś Bogiem, który pobłaża swoim wybranym ale nasze wybranie wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Nasze wybranie i obdarowanie nie działa samo przez się, ale jest wynikiem naszego trwania w, Ciebie, w Tobie. Jest owocne, kiedy my jesteśmy zakorzenieni w Tobie, kiedy trwamy w Tobie, a Ty mieszkasz w nas i Twoja łaska i Twoja moc może płynąć przez nasze życie. I Panie, dziękujemy też za Twoje liczne wezwania nas do pokuty za Twoje liczne wezwania nas do badania i pilnowania naszych dróg, nie lekceważenia tych małych rzeczy, tych małych testów, którym jesteśmy poddawani, ale pilnowania się, kiedy potykamy się, kiedy upadamy, nie lekceważenia tego, aby na nas coś gorszego nie przyszło, ale szukania Ciebie. Jesteśmy wzywani, by szukać Ciebie. Jesteśmy wzywani, by korzyć się przed Tobą, by wyznawać, naszą niemoc, naszą bezradność, naszą bezsilność i szukać Twojego przebaczenia, szukać Twojego umocnienia, szukać Twojego uzdrowienia, szukać przemiany. Modlę się, kochany Ojcze, o nas wszystkich, abyśmy nie zlekceważyli tego napomnienia, które dzisiaj do nas kierujesz, abyśmy wzięli je sobie do serc i abyśmy z bojaźnią pielgrzymowali. Abyśmy nie zapominali, jak wielką cenę za nas zapłaciłeś Abyśmy nie żyli w nieświadomości ogromu błogosławieństw Które na nas zlałeś w Jezusie Chrystusie aby nasze życie było tego dowodem aby nasze słowa i czyny pokrywały się z naszymi deklaracjami Naszym wyznaniem Twojego panowania w naszym chrzcie Naszych modlitw, które zanosimy, w których nazywamy Cię naszym Panem Naszych słów Boże daj by nasze życie Było wiernym odzwierciedleniem Naszej deklaracji Twojego panowania Oby grzech nad nami nie panował Oby ten świat nie dyktował nam drogi życia Obyśmy nie byli uwiedzeni Przez zwodnicze duchy w postaci sług światłości Zachowaj nas Panie Boże I prowadź zwycięsko do końca naszych dni Prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.